Witam, Fantasmagieria Smagieria, podcast w graach w i odcinek 243. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną są Piotr Kuldanek. Dzień dobry, Piotr. Kuldan i Michał Kita. Aka Nexus, witam serdecznie wszystkich. Witam Was w tym wydaniu specjalnym, okolicznościowym. Zebraliśmy się tutaj w bardzo wyjątkowych właśnie okolicznościach. Spadła zasłona milczenia, opadła właściwie wiemy, że meteoryt będzie przeleciał. PlayStation 4. Nie, tak. to w Czelebińsku, czy gdzieś tam. PlayStation 4 będzie już oficjalnie, już nie musimy spekulować, koniec yy, tego wszystkiego. Yy. Koniec, no. możemy się przyznać, wiedzieliśmy, że będzie. Tak, no spekulacje oczywiście będą teraz no, dotyczące tego, jak będzie wyglądał. Czy będzie czarny, czy, czy będzie czarna, czy będzie biała, czy będzie szara. No, fioletowa, różowa. W powód do korzenia Na przykład będzie wyglądała dokładnie jak PlayStation 1 i technologia pozwoli po zmieścić wszystko w tej konsoli. A Blu-ray będzie się wykładać od góry. O, tak to jak to w tej tandetnej <laughs> wersji PlayStation 3. No, jest to, jest to, jest to ma, znaczy mi pozostał taki niespak po tej konferencji, ale jak na świeżo, na świeżo dzisiaj rano sobie to wszystko jednak przemyślałem, to ja im dziękuję za to, że jednak nie pokazali tej konsoli. Mhm. Czy wiesz, co oni, po pierwsze, myślę, że jeszcze myślę nad tym designem, po drugie, jednak coś sobie muszą zostawić na E3, żeby mhm. odciągnąć chociaż odrobinę uwagi od następcy Xboxa. no bo no jeżeli Microsoft będzie celował mhm. po D3 no i wtedy Sony pokazałoby tylko fajne gry na Vita, załóżmy, albo, że jeszcze w całym, na no PS3 wyda jeszcze dwie, czy trzy gry, no to generalnie ich konferencja zostałaby olana przez wszystkich, a tak mogą tak. jeszcze czegoś zaskoczyć. Sony chce mieć ostatnie słowo, tak, dokładnie. Microsoft musi teraz pokazać, co będzie miało Microsoft, nie wiadomo, ale wiemy, co, co PlayStation, co Sony planuje, tak, 20 Lutego odbyła się specjalna konferencja w Nowym Jorku um, przy wykorzystaniu technologii IllumiRumu. <grym>, to było dla mnie zabawne, że to, że prawda, oglądaliście tą konferencję na żywo, tak, tak? Wszyscy tak tutaj? Tak, Oczywiście. Do końca dwie godziny fantastycznej zabawy. Po prostu tak się robi konferencję, prawda? <grym, no, <grym, o... I tak i nie. Znaczy mi się po prostu nie podobało to, że? że... Ta, ta maniera, taka post Steve Jobsowa, no, ona była bardzo wyraźna. Nie wiem, jakoś tak. Znaczy, to jest, to jest tak. jeden z wideo z prezentacji. To, to Steve Jobs po prostu był mistrzem w, w, w robieniu tego typu. Mhm. przedstawieni. To nie charyzma. jest to, że oni się uczą od Jobsa, bo to, to Jobs jakby wypromował pewien styl prowadzenia prezentacji, ale to nie on go wymyślił, tylko sztab ludzi, wiesz. którzy na pewno uczą ich, w jaki sposób mają chodzić, gestykulować, w jaki sposób trzymać no właśnie, ręce, kiedy że, robić pauzy że... i tak dalej, i tak dalej. Ta sztuka prezentacji w ogóle ogólnie, a że Steve Jobs miał bardzo dobry talent do tego, chociaż z tym talentem to różnie, bo on to po parę on godzin. On miał, się on uczył miał, on miał tak, tak coś takiego, że jak, jak on mówił, to po prostu ludzie spijali po prostu śmietankę z jego ust, nie wiem. A tutaj to ja tak patrzyłem na tych ludzi widać, że tam, tam jeszcze ten jeden widulka, no widać, że był zestresowany, tam parę razy się przejęzyczył, musiał przepraszać, ale no, to było niepotrzebne. Ja już ja już naprawdę próbowałem klikać, czy się to przyspieszyć. Znaczy, mówi, z... Masz na myśli pana Jonathan Abloas, z Tego, co znaczy, przedstawiał. Jonathan Abloas, to nie, to, to po, po kolei, po kolei może w takim razie, po kolei. Więc co wiemy na pewno? No wiemy, że Sony, Sony ma swoją technologię iluminumu ją wykorzystali, czyli... W dużej sali. W... Tak, to pięknie wyglądało. Na wszystkich ścianach, no. prawda, Na znaczy oprócz tej tylnie, nie? Był wyświetlony obraz, był wielki centralny ekran, były trzy poniżej ekrany, to wszystko było świetnie zsynchronizowane, jak było trzeba to pokazywali na wszystkim, jeden wielki obraz, jak nie, no to, prawda, skupiali się na szczegółach poszczególnych, ale właśnie to była ta technologia, tak? Zauważyliście, no telewizor. Zauważyli się, że to, to był niepowiedziany, yy, yy, nie jakby nie m, przedstawiony na konferencji akcent, który był niby jakimś dopowiedzeniem do tej całej technologii, szczególnie w tym w fragmencie, jak pokazywali Drive Club, że ten mm -hmm. cały, cały pokaz był zrobiony praktycznie na, ja wiem, tam było w ile tam, 250, 260 stopni, no nie wiem, dookoła praktycznie, tak. z prawej z lewej. To na pewno, to, ja jestem ciekaw, jak oni to w, zaimplementują w, w znaczy, będę? Mi się wydaje, że to jest tylko wszystko dlatego, i taki pstryczek w nos Microsoftu, weź. Tam a jeżeli będziesz miał podłączenia, wiary. nie wiem, kilku, kilku, kilku, nie wiem, telewizorów, to co wtedy? Je tam. No co je tam? Tam, panie, we know, tam. We don't know, we don't know, man. Wyobrażasz sobie, że wiesz, konsolowcy po prostu, ja muszę dwa telewizory podłączyć. Tam dwa od razu, się. Ale to nie, wiesz, to nie, nie chodzi też o tak telewizory, bo mhm. nie wiem, czy widzieliście te telewizory obłe, no, te takie w, lekko zakrzywione, które mają tam te śmieszne proporcje, to nie jest już 16 na 9, tylko już ten, ten kinowy, kinowe proporcje. Dobra, wracamy do początku. Co wiemy, co zapowiedziano, co w sensie... Przede wszystkim, czemu Sony zrobił tą konferencję? Why? No jak, to, jak to czemu? Żeby po co? Microsoft. Moim na teraz, kaj, teraz piłeczka jest po ich stronie, bo oni ro, robiąc to tak naprawdę, wiadomo, wszyscy wiemy mniej lub bardziej, że Microsoft też ogłosi nową konsolę, najprawdopodobniej na E3. Do E3 mamy ile? Trzy miesiące. Przez te trzy miesiące ludzie będą No kupa czasu jeszcze nie, nie już Więc mhm. z ich strony, zwłaszcza, że przecież przypraw trójce, jednak opóźnienie roku strasznie dało im w tyłek. Więc myślę, że w tym roku nie chcieli tego samego robić. Czyli jest to przytyczek i nawiązanie do ich ostatniego launchu PS3, że przyznajemy się do tego, że za przeproszeniem daliśmy tyłeczka i, i spóźniliśmy się, a w, tym, w tej generacji chcemy być o wiele szybciej. Tak to mam hmm. rozumieć. Co nam powiedziano? Chyba to, o ile się nie mylę, od oprócz takiego wstępu kolorowego, o tym jak, że, jak to jest, jak to że trzeba wrócić do skarcony. korzeni. Tak, że trzeba wrócić do korzeni, że No i owicie musieli było. powiedzieć na początku, przynajmniej tak. wspomnieć, że nie zapomnieliśmy, żyje, a co z nią będzie się działo, to usłyszycie no za w następnych dwóch godzinach. No ale co wiadomo, jeśli chodzi o technikalia PlayStation 4? Wiadomo, że będzie 8 giga GDDR5. Piątki, tak. Tak, tak, no czyli całkiem nieźle. Ym, 4, wiadomo, tera, że... 4 teraflopy w sumie chyba mocy obliczeniowej. Mhm. Wiadomo, że będzie ośmiordzeniowy procesor e, AMDK, no w, w takiej no jeszcze nie będzie cel, tak, to już nie będzie RISK, to już będzie a, właśnie można powiedzieć, że Znaczy no, no procesor ładnie to urejeli, że wszystko nie? architektura x86, czyli mm -hmm. wszystko sprowadza się teraz yy, nowa generacja do tego, że jednak każda, każdy producent będzie miał swojego PC-ta <śmiech> no. i tyle yy, i oprócz tego, że ten procesor będzie AMD nazywa się Jaguar, będzie karta graficzna Radona. Yy. Ale nie jest bliżej um, określony, co to dokładnie będzie, albo do czego można porównywać tę kartę. Ja przynajmniej takich znaczy, informacji nie znalazłem. a, a przypad, przypadkiem potem nie wypłynęła jakieś tam dokładna specyfikacja? Znaczy to tylko jest e, informacja o tym, że, że, e, że karta będzie w stanie właśnie e, tam przerabiać tych 1,84 teraflop'a na sekundę, to co wspomniał. Ja, ja poczekaj, nie... no. e, poczekaj, bo tutaj mam w, tabelkę. GPU ma przerabiać 1,84 1, teraflopa, przepraszam. Tak, tak, ale to jest, yy, ciekawie jestem po prostu, do czego można to porównać yy, do, yy, z obecnych kart yy, właśnie. Yy, do radyomach. niczego, Dam, Damianie, do niczego, bo jeżeli to jest architektura stworzona tylko i wyłącznie na potrzeby konsoli, to jednak przeliczanie tego wszystkiego w kontekście pc to jest to się mija mhm. z celem. To PC, PC zupełnie w, po, po złożeniu, domyślam się, takiej samej konfiguracji musiałbyś, żeby nie, inaczej, mm -hmm. żeby stworzyć sprzęt o takiej wydajności. Nie wiem, pewnie by trzeba by dać z, od 5 do 10 tysięcy złotych, tak, tak, tak, tak, tak to na dzień mm -hmm. dzisiejszy widzę. Bo to, no to i... jeszcze chyba kwestia wiesz, zamkniętej struktury, tak jakby. No, bo Oczywiście, to jest bardziej otwarte. Nie? A Ale jak nie, nie, to, to takie za oczywistości. sami no mi bardziej właśnie. chodziło o to, żeby tak, tak sobie nie wiem, porównać do tego, co jest, ale bardziej na zasadzie, żebyśmy na przykład mieli takie odniesienie, wyobrażenia, aha, że to będzie praktycznie tak wyglądało, ale oczywiście um, tego się tak, jak mówicie, no nie da porównać, bo to wszystko zależy od tego, jak to będzie zoptymalizowane później w, w, przez, przez deweloperów w, w, w samych grach. No wiadomo, że nie zrezygnowali z, z nośników fizycznych, czyli będą Blu-ray'e nadal, to cieszy. No nie, na to by sobie już ukręcili głowę, jakby wywalili na pensję. Z... No ale, ale no. ile było spekulacji, prawda, ile było spekulacji z tego, że, że nie, że wszystko będzie teraz online. Um, I właśnie, to jest taka ciekawa informacja, która w sumie nie padła, no bo jakby na tym się nie koncentrowali, ale za kulisami potwierdzili, że nie, nie będzie trzeba być podłączonym do, do internetu, żeby grać. To jest świetne i no. że nie będzie y, blokady używanych gier. Więc to jest kolejna dobra wiadomość, więc w tym momencie moje dwa najgorsze jakby takie koszmarki no, no nie, nie spełniły to się. Teraz tak? koszmarek to... to ma Microsoft, co on z tym będzie musiał zrobić, bo Pieran wie może oni coś takiego mieli w planach. Mm -hmm. Ale, Ale no z tymi oczywiście spojrzeć, być... z tymi używkami, bo ja też też mnie bardzo ucieszyła ta wiadomość, o potem zacząłem myśleć, że jak plotki y, krążyły. To była mowa o tym, że Sony wprowadzi taką możliwość, ale odda ją w ręce deweloperów. No i właściwie ta, yy, ta zdementowanie tego, że będzie można grać w grę żywione, też tak zabrzmiało, że właściwie jeszcze nigdy do końca nie wiadomo. Znaczy, ja, ja myślę, ja że rozumiem, Będzie, będzie ja słyszałem... można uruchomić używane gry, ale co to znaczy tak naprawdę? Znaczy Ja słyszałem, że to po prostu wspomniano, że to po prostu jest przygotowane dla innej, dla innej technologii, tak? że dla innego produktu, więc no nic, ja, dla mnie, ja, przy, ja przyjmuję to jako taką pozytywną wiadomość, a w niuanse Oczywiście, to jest jedna z najbardziej Więc... pozytywnych wiadomości w sumie, tak? bo, słuchajcie, pomij z bebechy, bo, Boże, kochany, to ja, inaczej, ja się nie podniecam bebechami, jak najbardziej jest to... Y jak ja zobaczę rezultat, który a już zobaczyłem, przynajmniej z zobaczyliśmy jakiś przedsmak tego, co nas czeka w nowej generacji, ja to kupuję, no bo to jest ewidentny skok i jeżeli jest to maszyna, która jest w stanie uciągnąć to, co mi przedstawiono tam, bo umówmy się do końca. Nie wiadomo, na czym to było y, prezentowane, pewnie na jakimś pececie też częściowo. Jeżeli coś takiego mi zaprezentują już Sąty, na startupie. Nie, nie, znaczy, o, mi to nie możliwe, że na jakimś PCC. Znaczy, Wydaje mi wie, się, że Łoś, z z tam, tam były, były z Ale z to powiedzieli o tym. Powiedzieli o tym, Aha, to, że Łoś, to jest szateta. Ale reszta niby już Proszę pana, proszę po kolei, po kolei. Zaraz przyjdziemy. No, no, no więc specyfikacje, specyfikacjami. Cieszy mnie to, że nie pozamykali się z każdej strony, wręcz przeciwnie. Ja widzę ręce otwarte dla deweloperów, w końcu wszyscy odetchną z ulgą. Unreal'a mhm. w końcu ujarzmią i mam nadzieję też inne silniki. Mam nadzieję, że Gejba też silniczek się ładny pojawi na tą platformę i uciągnie. Więc tak. No więc <śmiech> tak. A co co, co to jeszcze wiem? No, będzie wykorzystanie PlayStation i w tym wypadku się nazywa PlayStation 4i, dlatego że mamy dwa oczka, normalnie jak w Kinectie. Zresztą ten sensor, sensor bar, to, że tak go nazwiemy, z, y, używając nomenklatury Nintendo, no bardzo przypomina Kinecta, tylko że takiego Kinecta bez, bez nóżki. <grym> tak, dokładnie. Prawda, no, to płaskiego. ma taką podstawkę delikatną. Mhm. Ale to, w, w, w, założeniu, w, założeniu, w, założeniu, w założeniu on na ma leżeć te na telewizorze. No właśnie na tych pod... zdjęciach, gdzie ma leżeć na telewizorze, to ma podstawkę jakiegoś takiego klipsa, którego zakładają, ale na tych takich obrazkach, gdzie on leży sobie tak po prostu na, no nie wiem, na podłodze, na szafce, to nie ma żadnej podkładki. No, no właśnie, i to jest zastanawiające. To jest, zastanawiające. jest szok, jak oni chcą to zrobić, jak to będzie stało. <śmiech> jak oni to zrobili. Ile będzie I... kosztował taki uchwyt do telewizora, żeby to postawić na nim. W takim wrzucie z boku to wygląda jakaś taka paczka dropsów trochę. Mhm, tak. E, no i najciekawsza nie, i, to informacja, y, no to jest nowy pad, czyli kolejna, kolejna ewolucja DualShocka, Czwóreczka. DualShock 4, będzie miał ekran dotykowy, tylko to jest bardziej touchpad niż wyświetlacz. Touch pad Nie, nie, nie. Ekran, nie, nie, nie, mój drogi, to nie jest ekran. Pa jest panelik. Panel dotykowy. Panel, no. Tam się nic nie będzie wyświetlać z tego, co widziałem. No jeszcze nie wiadomo. wiadomo. Mogą znaczy, po prostu zrobić, takiego, że się to wyświetla. Jest. bo. A no w sumie to... nie wiadomo. No. no bo wyobraź sobie, że masz po prostu tak, nawet jeśli by to było monochromatyczne, tak? To jak, ile masz możliwości, prawda, generowania jakichś... Yy przycisków, które mogą na danej grze na przykład to i to oznaczać, tak? A w ten sposób sobie do mnie nie no. myślę, że nagle tak. graż w jakąś grę i pojawia się przycisk eject albo fire. No, no, Może nie fire, bo to wszystko po tym, ale na przykład takie dodatkowe przyciski, nie? Tam... No wiem, no, w M... grając no, w grę MMO pewnie by się coś takiego przydało tam, albo coś inne. Tak. Poza tym, nie wiem, no, kojarzycie klawiatury Logitecha? Na przykład G15. Ale do, do PSA? Nie, nie, w ogóle klawiatury pecetowe. One mają niechujesz. wyświetlacz budowany a, wiem, taki mały chodzi. wyświetlacz. Okay. Tam są można przepisać i... własne te, własne zdefiniować tak. własne, własne klawisze wszystkie te. Znaczy tam to, to klawisze to jest jedno, ale chodzi mi o taki wyświetlacz właśnie monochromatyczny, który e, niektóre gry mają wsparcie dla tych klawiatur. I tak na przykład Aliens Colonial Marines, wiesz, na początku jak uruchamiasz grę wyświetla ci się ładne logo na klawiaturze, a później masz na przykład cele misji wyświetlone. No, lub możesz mieć zupełnie inne funkcje, tak? Bo to, to ten ekran mhm. możesz tam sobie zmieniać, ustawiać i tak dalej. Tutaj tego nie pokazano. Ja powiem... Więc pewnie ja tego powiem... nie będzie, ale jeśli. Nie będzie. M miałbym tak sobie życzyć czegoś, to ja bym chciał, żeby od coś takiego to uzupełnili. Dlatego, że na razie ten ekran jest, jest taki, okej, okay, ciekawy, ale on jest bez wyrazu. Tam nie ma po prostu. Nic Ale ten, na nim. mi się tak, wydaje wiem, właśnie. Jest przycisk start? Gdzie jest przycisk start? No nie ma przycisku start, właśnie cały pit polega na, na tym, że będzie. ten design jest tak minimalistyczny i on jest tak, przynajmniej mi projekt tego pada sugeruje to. Ja się nie będę na przyciski. niego patrzył, czyli ten dotyk będzie Wolał. intuicyjny. Czyli grając w grę będę patrzył na telewizor czy też monitor, ekran i wykonywał jakieś gesty na tym touchpadzie, nie patrząc się na niego. Znaczy ja, ja, bym, ja przynajmniej, ja nie przynajmniej nie chciał, żeby... to tak wnioskuję z tego. Znaczy ja bym nie chciał, żeby ten, ek, e, ten panelik dotykowy, ten touchpadzik, żeby on skończył jak Six Axis, prawda? W, w tym. Tak, że to jest, że to jest, to jest fajny gadżet, problem, ale nie? tak naprawdę kto to użył? Tego? No parę gier i tyle. Znaczy ja się bardziej obawiam, e, oczywiście zdarzają, zdarzają się takie sytuacje, mi się parę razy zdarzyło, Oczywiście nie często, ale jak ten ekran będzie wrażliwy, to jest pytanie, bo czasami jest sytuacja taka, że Zresztą, tym, padem się, tym padem się można, wie, tym, tym czasami pad się wypadnie, albo kładziesz go gdzieś na Zasz, chwilę, się i z, z, A albo zaś no Ja nie, nie sądzę, z, żeby to mówić ze szkła, to, to, nie, ani, też, ani Gorilla Grass, ani co To będzie zwykły jakiś tam znaczy, Ja bym miał, szczerze mówiąc nie chciał, żeby tam żadnego To analogia do tego, co jest z Mm -hmm. patrząc na to, jak to nie wygląda. A jest w miarę odporna nawet, można może ta, ta. przyznać. Tak, naprawdę nie próbowałem testu gwoździa jeszcze, ale, ale nie jest źle. Ja szczerze wam powiem, tam touch, touch, touchpad, touchpadem, ale jak popatrzycie sobie na tylnie triggery, ja się bardziej zastanawiam nad tymi dolnymi triggerami. Czy na w wklęsłe? No bo no, wszyscy wiemy, że w trójce te, te dolne triggery są fatalne i one są, mają zły kąt po prostu, one są źle zaprojektowane. Tak, to e, to jest, w Xboxie są o wiele lepsze. Natomiast tu raz, że one są wąskie, nie wiem czy widzieliście ten pad z przodu dokładnie, więc polecam sobie go zobaczyć, one się zwężają ku dołowi, czyli te górne są szerokie. Przez wąskie to nie jest zła, zła rzecz, bo na przykład tigery w, w, w kontroli do Xboxa też są wąskie. Oczywiście, ale popatrz sobie na kąt, w którym one się schodzą. Spu to powinien być w miarę wąski, to by pasowało nawet jego więc kształtem. Przyzwyczajam się do, do specyficznego wyglądu DualShocka, który właściwie od, od tam dodania analogów um, nie zmienił się praktycznie w ogóle, tak? To te, tylko jakieś warianty kolorystyczne jakieś te, przynajmniej ja tak na to patrzę. I ten nowy DualShock 4 wygląda, no wygląda troszeczkę jak pan samochodzik. Taki trochę posklejany, z, nie wiem, taki kontroler do UI. Czy wiecie, to mi strasznie przypomina ten, ten, ten kontroler? Może to złe porównanie, ale y, podróbki padów tak. do psx czy tam właśnie do psx Sisa, wydawane przez jakieś tam firmy typu Manta. Mhm. Czyli taki no-name, że nie mogą stuprocentowo naśladować kształtu, bo ktoś ich by pozwał, ale tak bardzo podobnie i układ wszystko. To a ten znaczy, w mi to na mnie też ten pad jakby znaczy, tak, padę... wygląda jakby oddali po prostu projektowanie DualShock'a firmie Nintendo. No znaczy ja wiem, czy nie tak, te... no, umówmy się, że Yy, ogólne wrażenie, nasze pierwsze wrażenie, to jest w ogóle, włącza nam się mechanizm obronny, bo, bo jesteśmy przyzwyczajeni... To nie jest spójny taki, wiesz, jest do tego kształtu. I nagle, i nagle, i nagle mam, nagle nam serwują zupełnie coś innego. Yy, i macie jak najbardziej rację, on... Przecież nie coś innego. To jest no, mocno inspirowane dułaszczami. Ja, ja jest to ewolucja, to... jak oni to pięknie nazywają, jest to ewolucja tego pada, ale... Yy, do momentu, aż nie zobaczyłem sobie tych renderingów, czy to są zdjęcia, szczerze mówiąc, nie wiem, bo on, on się kiepsko dla mnie prezentował na, na tych wszystkich przeciekach, co tam wyszły w internecie i wczoraj na tej prezentacji, bo on tam, ten pad był pokazywany praktycznie przez łamek sekundy i jak się dłużej mu przyglądam, to zaczyna mi się podobać, bo raz, że najważniejsza rzecz, nie, mam go, nie miałem go w ręce, a to jest dla mnie pierwszy podstawowy wyznacznik w ogóle w padzie. Pierwszy, jak go wezmę do ręki i będzie się w nim dobrze grało, to już jest dla mnie pad super. Natomiast, mm -hmm. że jest ładny designersko, że, jest ładny, że ma ładny design, nie wiem, to jest może kwestia przekonania się, a druga rzecz, to jest kwestia spójności z resztą zestawu. No nie wiemy jak mm -hmm. na razie będzie wyglądało. To ja się trochę obawiam, jak może Best PlayStation 4 to. wyglądać, hmm. jeśli będzie to, Bo ja, ja pamiętam uka. te takie, pamiętacie takie prototypy y DualShocka za czasów y Banan y Banan y pre, pre PlayStation 3, właśnie takie bumerangi, no bana, banany, bumera banany. Takie kurde, te uchwyty po prostu na, na, na nie wiem, na, na 20 cm zupełnie niepotrzebnie. I może one były ciekawe, jeśli ktoś miał udawać, że to jest kierownica, kiedy używasz Six albo coś takiego, ale. Ale to jakby wszystko sprowadziło się do tego, że jednak ten tradycyjny wygląd jest, jest najlepszy, tak? Czy to ze względu na to, że się ludzie do, tego, do niego przyzwyczaili, czy po prostu jednak tam jest ta funkcjonalność, że on dobrze leży w dłoniach. Ktoś mówi, że nie, że i tak dalej, ale ja naprawdę tyle lat już grałem na Ale na, mówisz na o do, tym, z analogami czy analogów? Z analogami już, tak? Znaczy, ja nie... Tak, tak, tak. A co był? No wie, wiem, no, no Wiesz, wiem, mówisz, no przez tego od tego się zaczęło, tak, nie? tak. Tak, ale chodzi mi o to, że po prostu przyzwyczaiłem się. Ja wiem, że on jest troszeczkę mniejszy, bo, bo japończycy mają mniejsze ręce i tak dalej, ale jakby ja nie posądzał taką niekompetencję projektantów, że projektują pod japońskie rączki. Ale wyobraźcie sobie, że nie, bo w ogóle nie. Czy kiedyś widzieliście takie jeszcze małe, ma, maluteńkie padziki dla dzieci, robione? N takie naprawdę małe rączki. One są, ja wiem, takie trzy czwarte hmm. wielkości takiego normalnego pada, może nawet jeszcze... Coś. A, Damien, a co, sobie a co? sobie... Nie, takie... nie, widziałem, widziałem, ale akurat, no, moje, moje ręce raczej są st standardowe wielkości, więc... Ale... Y, zresztą wielkość pada ma znaczenie. Oczywiście. Dla mnie ergonomia to jest podstawa w, w padzie, no. Ja tutaj nie, nie wątpię, że z tą ergonomią jest całkiem okej. Okay. Ja myślę, że oni po prostu muszą tylko te krawędzie jakoś tak doszlifować. Może, ja... y, wiesz, oni nie Wiesz, bo na wszystko... To jest najgorsze, że na wszystko cholewcia i są patenty. Nawet no to, pe... że masz wklęsłe grzybki. No właśnie o tym miałem powiedzieć. Mówiliśmy o po grzybkach, a to jest jedna z najważniejszych zmian w ogóle w padzie. W, w... Że one są wklęsło tak, wypukłe. Oczywiście. Całkowita zmiana. Bo, tak, bo wklęsłe nie mogły być, a wypukłe są złe, więc zrobili wklęsło wypukłe. No, hmm. ciekawa, ciekawa rzecz. A jeszcze, jeszcze, co dopada, i dwie rzeczy, bo ja też oglądałem te, te zdjęcia, które tam na Flickrach wrzuciło PlayStation Europe. Po e, mhm. pierwsze, głośniczek, chyba, bo domyślam się, że to nie jest mikrofon, tylko głośniczek, który mhm. też jest ciekawy, bo czy to będzie działo tak jak... Bo chyba w Wii było właśnie... Tak w Wii jest, tak. był, był głośnik i on tam... ...żeby bieździ rozmowy telefoniczne, tak. Robi prawda? Jak nie wiem, dzwonił tutaj telefon, to mhm. dzwonił tutaj w No gruncie, tak, w Wii jest taki głośniczek, co tam wydaje z siebie dziwne dźwięki. No, więc ciekawy jestem, do czego to będzie wykorzystywane. I druga rzecz, to tajemnicze złącze, które jest poniżej tego guziczka PlayStation, bo jest y, jack, mini jack i obok niego jest jakieś takie złącze na cztery piny, w ogóle nie pierwszy raz je widzę, no, znaczy już tam Michał mi pokazał wcześniej, że było takie same FPSP do podłączenia Albo do podobne, albo podobne. Albo podobne, ale właśnie zastanawiam się, co to jest, bo to nie wygląda jak zwykłe HDMI, to nie wygląda jak żadne USB, takie nie wiadomo, co to ma być i do czego to miało być Pewnie jakieś akcesorium sens... będzie dołączane do tego, no na pewno jest możliwe, że jakiś headset, do, no. Do, do, no headset, no Oczywiście, jak, no, a jak, ma... a a jak tak masz w no ale, to, ale to wiesz, to mini Jack ci wystarczy chyba do headsetu. No właśnie. I tak jest przecież w nie, ale do mi chodzi Xboksu. o to, że, o, że oprócz mini jacka masz obok jakieś właśnie takie dziwaczne nie wiadomo jakie złącze. O, o nie, ale to, to nikt nie wie do czego to tam jeszcze może służyć, to wiesz. To... Myślę, że Sony Czekaj. jak zawsze wymyśli swój oryginalny... Piotrze, dowiesz się na, na, tak, na albo widzisz, e, przecież do DualShock'a możesz podłączyć na przykład, nie wiem, klawiaturę. Ale to wszystko przez USB idzie. No to tak, to tylko obu, że czasem na przykład masz wykorzystać to złącze USB, kiedy na przykład chciałbyś ją wykorzystać do ładowania pala. To właśnie ja się miałem spytać, a gdzie jest ładowanie? No ładowanie to, jest to, pod, chodzi, pod, tak pod światełkiem. Jest mikro USB, to widać. Zaraz na sobie zdjęcia. zobaczę sobie. W... Tak, tak Zaraz pod, pod listwą jest. Michale musisz... Tam tam. A faktycznie ten... jest widzę, już ok. Zaufaj tam. No i dodatkowo właśnie możemy już tak wspomnieć, żeby kończyć rzeczywiście tą rozmowę przy długawym opadzie, że jest dorzucony... Um... Dwa funk, Funkcja z, z, z czyli no tym razem nie kuleczka analna, tylko właśnie pasek taki kolorowy, który będzie wykrywany przez PlayStation. No A. i share button i option button. Tak. Więc całkiem, całkiem ciekawie się zapowiadam. No, ja jestem, jest ja tego, ja jestem, ja jestem na plus. Ja jestem na plus. Na pewno nie, nie, designersko nie jest rewelacja, ale w, w, wydaje mi się, że to się sprawdzi w, w graniu po prostu. Dobrze, no to co? No to przejdźmy do kolejnej części tego, co zapowiadano. Zapowiadano rewolucję, jeśli chodzi o zabawę w gronie przyjaciół, tak? Ale oczywiście tych internetowych, nie tam na kanapie. Czyli mnóstwo funkcji, nowych funkcji społecznościowych, których do tej pory nie było. Czyli przede wszystkim duża łatwość, swoboda nagrywania klipów z gier wrzucania ich na, e, do internetu, dzielenia się z przyjaciółmi opiniami na temat e, gier, o ile się nie mylę, na... i ma być wykorzystany w tym wszystkim. Tam nawet było coś takiego, że streamowałeś na, na bieżąco, tak jakby nażywał swoją grę. I ktoś, kto to oglądał, mógł tobie jakoś pomagać, coś tam nie wiem, rzucać Tak, tak. Kilka tych szczątkowych informacji, bo to szczątkowe informacje były, udzielił pan Mark Serny. I on chyba tylko głównie się skupił na XMB, który, hmm. który jak zauważyliście, jest zaprojektowany od zera z tego co, z, z tego, co mówił. I, i tyle I on, i on więcej jakby tego tematu nie rozwijał dopiero jakby cały ciężar tej funkcjonalności społecznościowej szedł na gajka. I czyli już tutaj mhm. mamy odpowiedź na to po co sobie Sony kupiło taką fajną usługę. Tak, Oni mówili o, o, o, o, o, o paru ciekawych rzeczach tylko ja muszę tutaj podkreślić, że większość z tych, z tych funkcji to już jest na przykład online, czyli to że ja gram i ty możesz mnie obserwować, jak ja gram, to jest OneLive, tak? No po prostu ta, ta, ta, tak to działa. Te wszystkie właśnie dodatkowe rzeczy, że masz takie. Znaczy, nie wiem, korzystaliście z OnLive, bo ja, jak, jak wiecie o co chodzi, to może nie będę tak specjalnie się rozwijał. Ale. No znaczy, on ja, on i on i Gajka -ga, Ga -ga ja też używam. Więc... W jest mnóstwo tych takich dodatkowych właśnie funkcji. To, że na przykład możemy oglądać, jak ktoś inny gra, to, że masz w ogóle całą siatkę tych ekranów i możemy się przyłączać momentalnie no, do innych gier, po prostu oglądać innych ludzi, to jest jedno, ale właśnie te wszystkie takie klipy, gdzie ludzie się chwalą różnymi rzeczami, albo na przykład pokazują śmieszne rzeczy, to też właśnie jest online. więc wchodzisz sobie tam w zakładkę, wiesz, jakieś takie śmieszne rzeczy, albo po prostu wchodzisz w daną grę i, i, i patrzysz, jakie tam ostatnio klipy ludzie nagrali i to wszystko, to wszystko jest, że ta baza tego wszystkiego istnieje i ja sobie po prostu wyobrażam, że no, skoro gajka jest taką bardzo podobną technologią, no to to będzie wykorzystane w PlayStation, tam chyba w PlayStation będzie współpracowanie nie tylko z Gajka i oczywiście, ale też z Ustreamem. Ustreamem, Facebookiem, to były dwa główne... Tak, więc... Po z... pewnie od razu z YouTube'em w sensie Znaczy właśnie... A pierwot wiem, że za stworzy to... własną platformę też. Słuchajcie, no pomyślcie sobie, ile przy, no, przy launchu konsoli i nagle jak sieć zostanie zalana po prostu różnymi gameplayami, no to to, jest, to, to ja już... Mi już, się, mi już ciężko jest sobie to wyobrazić. Ale mi, powiem wam, nie jakby Zrzucanie filmu jakby nie, nie było głównym moim zaskoczeniem, bo to było raczej do przewidzenia, ale najbardziej mi się spodobała opcja przejęcia przez kogoś, przez kogoś rozgrywki, że sobie nie mogę poradzić z jakimś fragmentem gry i ktoś gdzieś na drugim końcu świata może wziąć pada i pomóc mi przejść grę. To jest, to, no jest to, jest, jest, prawie, to jest super z, opcja. Z dawnych czasów y, motyw zawsze w salonach z automatami pod tytułem. Tak globalna szczerze. wioska. Piotrze, teraz widzę, dla ciebie szansę teraz, widzę szansę dla ciebie teraz grania w Dead Space'a. Pomyśl sobie, te wszystkie fragmenty, <laughs> które nie będziesz mógł poradzić, Damian przejmij się. Pałeczkę, tak. damian i ci chłopie to wszystko przejdzie, ale to sobie Panowie, musimy ukuć nowe pojęcie. I była globalna wioska teraz będzie globalna kanapa. <laughs> globalna Bo kanapa. gdziekolwiek jesteś, możesz siąść na mojej kanapie. No. Oczywiście tam w sposób wirtualny. Let me guide you. Tak, tak. I dodatkowo właśnie tym silnikiem szpiegowskim, który będzie ładował te wszystkie informacje do, do systemu, to, to jest to, że wiedząc co gramy, co kupujemy, system będzie nam nie tyle podpowiadał czy sugerował, tak jak to jest teraz na Amazonie, że wchodzisz, czy na jakimkolwiek sklepie internetowym, że no ludzie, którzy kupili te, te, te produkty, także kupili te. Nie. Teraz Sony proponuje, że będzie czytał ci w myślach. Tak, system, będzie ściągać gry, nawet jeśli ty nie będziesz chciał w nie grać teraz, to być może kiedyś je kupisz i już one będą czekały na twoim systemie. że nie? A, słuchaj, a, to, a to nie jest tak, bo ja to tak zrozumiałem przynajmniej, że Gajkaj ma działać, znaczy wykorzystanie Gajkaja ma działać ze sklepem na tej zasadzie, że w dowolnym momencie wybierasz dowolny tytuł spółki z, z cyfrowej dystrybucji i ją odpalasz. Na znaczy... próbę, żeby nie ściągać. Ale Gajkaj Gajka, żeby... Gajka, o... tak, ale... Gajka będzie działać nie tylko ze sklepu, bo w ogóle będzie działać jako usługa w tle, prawda, przez cały czas y, używania konsoli. W każdym znaczy, momencie no, będziesz mógł Gajka uruchomić... To jest odpowiedzią na wsteczną kompatybilność, bo właśnie to przez Gajkaja mają być gry z PS1, no właśnie. z ps Na razie to wszystko fajnie brzmi na prezentacji i na papierze, i gdzieś sobie czytamy w internecie. Nie hmm. wiem, czy pamiętacie, zanim... Zanim pojawił się PlayStation Plus, to były oczywiście przecieki jak zawsze, że on będzie tak jakby zróżnicowany, to znaczy w zależności od tego, jaki abonament sobie wykupisz, będziesz miał dostęp do takich czy innych rzeczy. Więc może tak będzie z twórcy, że po prostu będziesz wykupował sobie na, niczym w Xboxie jakość konta, czy wiesz, czy, czy zwykły PlayStation, czy zwykły PlayStation Plus, czy premium PlayStation Plus, albo no mówię. Krisby z szajkiem. Nie, no to się wiesz, wydaje, że to jednak jest mniej prawdopodobne, dlatego, że jednak dąży się, żeby uprościć ten system, żeby wprowadzić... Dlaczego Netflix jest tak popularny? Bo ma jedną opłatę. Znaczy, bo to, że jakaś część tych usług, którym teraz się chwalą, będzie dostępna tylko dla y, plusowiczów tak zwanych, to ja jestem pewien na 100%. Bo to jest tak jak teraz z sejwami w chmurze czy mm -hmm. jest z automatycznymi aktualizacjami. I z pojemnością sejwów w chmurze. Nie? nie, no chyba, chyba jeżeli nie masz PlayStation Plus, to w ogóle nie masz chmury. Nie, pojemnością, mm -hmm. mówię o pojemności, że tam przydzielają ci, bo to nie wiem, czy zauważyliście na samym znaczy, początku. No tak, tak, Ta jest, pojemność była mała, znała, ona rosła z czasem. Oczywiście, tak, tak. No ale generalnie wiesz, chodzi mi o sam dostęp do usługi, tak jakbyś tam nie Tak, tak, tego, że trzeba mieć plusa, żeby z niej korzystać. Tak. tak, tak samo jak automatyczne aktualizacje i tam inne tego typu rzeczy, więc pewnie też tak ten sam y, schemat będzie przybywać czurce. Ale zwróciliście... Jeżeli, kupujesz sobie abonament, to na przykład możesz korzystać z Gajkaja, możesz bezproblemowo streamować sobie wideo, możesz coś tam, a jak nie, no to sorry, możesz tylko kupić płytkę i grać. Ale zwróciliście uwagę podczas prezentacji, że pomijając w ogóle kwestię, że w ogóle cała konsola jest zorientowana w ogóle teraz na, na ten cały so, social y, i streaming i w ogóle te wszystkie usługi związane z komunikacją, cały pan. social, ale y, zauważyliście, że wszystkie te tematy związane z, tym, z tymi funkcjami na prezentacji były przedstawiane przez gościa od Gajkaj. Nikt wcześniej, oni tylko tam sygnalizowali, czy to y, Andrew House na samym początku tylko wspomniał jednym słowem, Mark Serny wspomniał może dwoma słowami, a y, ja to przynajmniej z tej prezentacji tak teraz wnioskuję, że te wszystkie funkcje będą, y, inaczej, Sony kupiło GaiKai, chłopaki tak, hop macie tutaj, zróbcie z tego y, kilka zajebistych usług. I to, my się już tym nie chcemy zajmować, ma to być zaimplementowane do PS4. I ja to tak zrozumiałem z tej prezentacji, że GaiKai, nie tylko jest ten Cloud Gaming, Remote Play, ten Let Me Guide You i tak dalej, Live Broadcast, wszystko. Oni się wszystkim teraz mm -hmm. tym będą zajmować. I y, i teraz jakby no za mam odpowiedź na to, do, dokładnie, za, ile to by też kosztowało? To kilka, 100 ponad 100, tam 170 milionów? Ja już nie pamiętam, bo teraz może jakąś kwotę strzeliłem z czapy. 4, topami, ale... Coś ponad 400 milionów, o ile się nie mylę. Ale kupa kasy, no więc ta kupa kasy musi się gdzieś odbić, tak? prawda, w tych wszystkich mhm. usługach. No więc y, mam nadzieję, że y, generalnie jednak mimo, że ten Gajka na pewno jest, będzie jedną z najistotniejszych e, funkcji nowego systemu, to jednak... Nie czy, to jest, wiem, czy, jednak to jest, czy to jest system seller dla taki ciebie, Taki konserwatywny e, grunge jednak nie, nie, no właśnie, nie czy, będzie, powiedzmy, skazany na to, żeby... Czy to są usługi, dzięki którym skusisz, skusisz się na zakup konsoli? Że będziesz mógł sobie wrzucić e, gameplay ta, no, z tak, bo dla mnie nie. Ta, no, no, tam próbuje się mówić, że no przecież, że, bo, bo są ludzie, którzy liczą na wsteczną kompatybilność, że że, Korzystasz tutaj, to, to z Facebooka na Xboxie, już. powiedz mi? Nie, nie korzystam. No właśnie. Korzystam. Ale chodzi o to, żeby... Że, widzisz, bo to nie chodzi o to, żeby korzystać, ale są ludzie, którzy korzystają i korzystali swego czasu, którzy mieli po prostu podłączonego Facebooka pod gry i tak dalej i spamowali ściany z swoimi no fantastycznymi Jak oni ładnie to ujęli, że ten Facebook praktycznie nie, w, nie rozumiał cię jako gracza. On tylko y, próbował przy, tak. pokazywać pewne informacje, które... Wysyłała mu konsola, a oni to tak jak przedstawili, że teraz Facebook będzie rozumiał ciebie jako gracza, będzie przedstawiał to wszystko, co ty tam robisz, będziesz mógł sobie spersonalizować mnóstwo, domyślam się, opcji. Czyli wiemy, że konsola będzie mocno, mocno rozwinięta właśnie pod względem tego, żeby dzielić się zabawą z przyjaciółmi, ale nie tylko właśnie, żeby grać razem, ale też razem, nie wiem, oglądać, jak inni grają. No, to, to będzie ciekawe. Lista usług jest spora i są bardzo zachęcające. Tak, tak. No, oczywiście, jeszcze tam jakieś szczegóły to, to wszystko musi prawda, zostać dopracowane. I konsola to... nie będzie wstecznie kompatybilna z nośników z tego wynika. I ostatnia rzecz, ale to już jest taka najmniej istotna. Teraz, już na pewno, Remote Play, czyli ta gra zdalna, będzie działać na, na, na, na konsolach przynośnych. No, teraz już tylko na wicie. Oni, co? Oni tego nie powiedzieli wprost, ale tam z tych obrazków, które bardzo pokrętnie to pokazali, mirały w tle, wynikałoby, że może nie tylko na Vizie, to znaczy Tam był na tablet hiściere, i tam był, tam była, Xperia. domyślam się, Xperia będzie. Znaczy nie, bo bardziej by... mi chodziło, że remote play to już był na PSP, prawda? Tak, tylko że nie działał. Nie? Tak, znaczy on działał tylko w, w kilku grach. No ja, ja, ja tak, ja grałem w Lair, grałem w God of War'a i to chyba wszystko. I oglądałem filmy, zdaje się. Ja grałem się. na Vizie w taki Jungle, w remote playu. No to widzisz, no to jednak jest tych tak parę gier. To, to, no, tak ale z teraz byli, No zajebiście działać, dużo. Wszystko 5. plus właśnie wydaje mi się, że będzie nie tylko na widzio, tylko też na jakimś tablecie, znaczy na, na pewnie tablecie Sony, na Xperii, mhm. bo tam chyba nawet niedawno coś powiem. A pojawia. słuchajcie, no muszą przedłużyć żywot tej wity bidnej, więc mhm. coś z tym urządzeniem muszą zrobić. Jak nie wychodzą na to gry, to przynajmniej, żeby się, że można było gry pograć z PS4. Mhm. Panowie, co jeszcze o, techni o technicznej stronie e, prezentacji, znaczy technicznej stronie systemu. Mnie, ja, ja szkoda, jeszcze? że nie więcej, nie więcej nie pokazali XMB. Bo w, to mnie bardzo interesuje w jaki sposób komunikuje się z konsolą, jak to wszystko w ten interfejs wygląda. Były tam mm -hmm. niektóre tylko screeny, z, z tych, głównie z tych stref związanych z Soszalem, ale tak prawdę mówiąc, domyślam się, znaczy, że oni nadal pracują w tym. Na PlayStation Store dla to wszystko wyglądało. Nie do końca Store. jest nie, nie, pozytywem. Nie. Tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie wyglądało to tak. Przynajmniej dla mnie. Jeszcze w ogóle PlayStation Gra graficznie, graficznie, przypomina graficznie. mi interfejs y, y, właśnie Kinecta. To takie przesuwanie się tych wielkich takich kafelków teraz prawda z grami Znaczy mówmy jakbym. się, że ten interfejs do się wie, że to co wynika mi też z, ze względów y, ze względów technicznych, programistycznych i wydajnościowych. Już nie mówię o samej konsoli, tylko głównie jakby z przesyłaniem danych żeby ten interfejs był jak najbardziej uproszczony, bo domyślam się, że oni chcą upłać tyle informacji na ekranie, począwszy od nie mów nic nie wspomniano o reklamach. Ciekaw jestem, czy jakikolwiek pojawią, bo to jest to dla mnie oczywiste, że one się pojawią. pojawią. Przy, takiej, przy takim zalewie usług związanych z socialem, to, to, to, to musi, musi to być, to, to, to, to nie ulega wątpliwości, że one się pojawią. Więc pomyślcie sobie, że ten interfejs musi być tak zaprojektowany, że on musi być minimalistyczny. To, to nie hmm. może być przerost formy nad treścią. Ja już, myślę, widzę, w ja już widzę, to co oni pokazali przypominało kafelki sławne, czy też niesławne, susemki. Tak, tak A wszyscy porównują tyki? do tych kafelków. No właśnie mówię, no, Kinect, Metro, no. znaczy Kinect, przepraszam, Xbox, Metro i, i tak dalej, ale ja, ja, ja, ja bym akurat nie doszukiwał się tutaj ja aż, aż, aż, aż takiego tutaj, no. e, prawda. E, Widzieliście, że ten główny ekran wyboru jest nadal skonstruowany na tej osi poziomej. Podobnie, domyślam, podobnie jak teraz jest Xbox, zgadza się, ale jest ta oś pozioma, gdzie się przesuwało kafelki, przepraszam za użycie słowa kafelki, ikony, kwadraty, prostokąty z obrazkami. I one się rozwijały w dół, z tego co zauważyłem. Jak sobie przejrzycie jeszcze raz prezentację, to zwróćcie na to uwagę. Więc oni w jakimś tam stopniu nawiązują do tego starego interfejsu, bo on jest dobry. Dla mnie, ja szczerze, szczerze, sto razy wolę korzystać z interfejsu PS-a niż z Xboxa. No dobrze. Panowie, czyli co, możemy teraz. Chodźmy do mięska. Chodźmy tak. do, do GSRB. Koniec z, tymi, z, koniec wszystkie z te techniczne informacje, które były podane, prawdopodobnie. Konsole będzie za nie Wielu nie powiedzieli, ale. Gry, bo to jest chyba jednak najważniejsze. Nie kupujemy konsoli po to, żeby oglądać interfejs, tylko po to, żeby grać. Pierwsza gra, ta Nack, NAC. NAC, NAC, NAC, NAC. w ogóle do mnie nie przemówiła. Ja, ja rozumiem, żeby... że ona miała coś z fizyką prezentować, tak, jak to, łatwo to jest, je zrobić grę. To, to, to, to miał... pokaz tego, w jaki w sposób sobie Hawokka można ładnie zaimplementować w grę. W tego, połączenie chyba z tym, że ponieważ mamy teraz możliwość pokazywania pierdoliarda obiektów ruchomych na... No, ekranie to stworzymy postać, która składa się z pierdyliarda z, z tak. kulek i, uh -huh. i tych i sześcianów. No ja żałuję, że w ogóle nie pokazali a kaczek, b dinozaura jakiegoś, żeby, żeby pokazać moc. Ja mam, tylko rzucili po prostu na jakiś, nie wiem, dla, bardzo mało interesujący obrazek, jakieś tam właśnie te obiekty, tak, tak, tak, żeby pokazać jak, jak ta fizyka działa, ale no nie zrobiło to na mnie wrażenia, tak samo jak ta gra Nek. Ale już później, prawda, wyszedł pan e, z Guerrilla Games e, i zaprezentował nowego Kilzona. I pierwsze wrażenie było takie, że kurczę. To jest w ogóle ta fabuła, prawda? Zimna wojna, tam e, Kilzon miasta ale Berlin, nie, wielki mur, taka ściema straszna, że to, nie wyobrażam sobie, żeby helgaści z tymi, z tymi drugimi e, mieszkali po prostu tak praktycznie pod jednym dachem. E, no ale powiedzmy. Na bok takie, właśnie szczególiki, sama prezentacja to wyglądała ciekawie, chociaż miałem wrażenie, że wygląda zbyt mało. Ja miałem wrażenie, że w ogóle grafika to tak jest taka self bardziej. czekałem w ogóle na szybkie, pewne pierwsze postacie. nie widzieliście to w tak... full HD? No ja to widziałem na monitorze, takim bardziej 720p, tak, w HD. Ale ty tak. rozumiem, że cały czas masz w głowie prezentację streamowaną. Nie widziałeś tego już wrzuconego potem gdzieś na YouTube? A. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, No to nie, nie, nie. polecam to zobaczyć, Czyli bo... Rozbijało po prostu. Robi, to, robi, to robi wrażenie ogromne. Szczególnie nie. odwzorowanie miasta ja i ilość jedno, obiektów, że... jaką oni upchali na, na, na, na, na, tym, na tym gameplayu. Ponieważ ja nie mam żadnego motornego Pecata i właściwie już za wyjątkiem jakichś tam indie pierdółek nie gram na Pecacie, to ja jestem przyzwyczajony do jakości, jaką daje ps 3 i jest to dla mnie wiecie, taka norma. Więc w momencie, w którym nagle dostałem po twarzy tym, co, co prezentował ten trailer, to różnica była bardzo duża. Bo wiadomo, mhm. że jeżeli jesteś, wiesz, tak na, na bieżąco, z, z, nie wiem, na przykład grałeś Far Cry a trzeciego y, w jakiejś dużej ilości detali, no to to nie może na tobie zrobić jakiegoś niesamowitego wrażenia. Ale w momencie, w którym masz wież, po, bezpośrednie porównanie jednak z tą, z tą PS3-ką i z tym, co ps 3 tobie oferuje, to to robi wrażenie, przynajmniej mhm. na mnie. Nie no to fakt, tylko że po prostu sama, sama gra, to miasto robiło niesamowite wrażenie. pomijając właśnie, tak mówię, sensowność tego w, powiedzmy w, w, tym, w tym świecie, tak? Tego uniwersum. To, bo niż... to, to było duże, to, to, było, to, było, to, było, to było duże zaskoczenie, że Kilzona pokazali w takiej postaci. Tak, ale muszę przyznać, że to świetnie wyglądało to miasto, ja uwielbiam takie rzeczy. Mm ale później już sama rozgrywka była taka taka bardzo sztampowa. Nic niczym się nie wyróżniała, zresztą ja miałem w ogóle wrażenie, że, że tak ciężko jest zróżnić, do kogo strzelasz i tak ciężko, powiedzmy, zrozumieć, skąd ci przeciwnicy się tam wzięli w ogóle w takiej ilości nagle. Ja rozumiem, że tam po prostu część zadziła, tak, że część jest, albo część była, powiedzmy, zakamuflowana, ale, ale jakby, jakby... Patrzyłem na to jak ten zwykły shooter, tak? że jakby nic nic nie było takiego, co by odebrało mi prawda, mowę. Hmm, ale Damianie tak, mi to jest zwykły zwykły shooter. Czego mi było na najgorsze? prezentacjach? Jakby on grając to zginął. Autentycznie, mm -hmm. bo zazwyczaj grasz w shootery, to dość Lamił, Lamił, ale, ale lamił i tak, nie? No. Przyznasz. No, tam Czerwony ekran był dość często. Mm -hmm. Ale na... bo muszę przyznać, że najsmutniejsze było zakończenie, kiedy właśnie ten Michael Denny zakończyła się ta prezentacja, nie wiem czy on szedł czy wcześniej czy nie i była taka cisza. Nikt nic nie powiedział, znaczy w sensie nikt nie, nie, nie klasnął, nikt, nikt Damianie, nie Damianie, zwróciłem na to uwagę również, a potem przeanalizowałem sobie parę innych końcówek tych demonstracji, które oni robili. I tam zawsze I ta... klaskali. Oni w... nie, klaskali oczywiście, ale ten, ten cały pokaz był montowany w studio, oni tam na tym mikserze nieźle mącili. I domyślam się, czy oni tak puszczają częściowo ścieżkę, która idzie z dema i wyciszają o publikę. W momencie, kiedy kończy się demo, oni tą publikę zgłaśniają. Możliwe, że tą publikę ktoś. Ja myślę, że cała euforia po prostu skończyła się wraz tam z ostatnim obrazkiem z gry. Bardzo możliwe, że tam. Cisza, bo bardzo możliwe, bardzo możliwe, że tam od razu ludzie, wiesz, klaskali i krzyczeli z zachwytu, tylko po prostu myśmy ja tego, ja byłem myśmy taki tego nie, nie słyszeli. Byłem więc skonsternowany, że tak, no. no zero reakcji. No kwestia reżysera. Powinni mieć, prawda, jakichś dupy, no. klaskaczy, jakichś takich ludzi, którzy tamtą, wiesz, atmosferę y, w jakiś sposób nakręcą, a tu nic. Z, zwłaszcza jak to porównasz sobie z klaskami i atmosferą potem, co pokazało medium, marku, co nie zrobiło na mnie absolutnie żadnego wrażenia. Tak, albo co u Robika jest, nie? Nie wiem, czy wy też z... czy, czy też takie no. same wrażenie mieliście, bo Kilson generalnie był pierwszym takim strzałem y, z dużej rury na tej prezentacji. Stoko. To był pierwszy tytuł, który miał niby zrobić ten efekt wow. I teraz tak, mhm. bo ja miałem lekki dysonans. Czy mam efekt wow robić do silnika i do tego, jaką moc obliczeniową ma ta konsola i co ona potrafi wygenerować? Czy, Bo efekt wow został yy, przesunięty w, nagle w uniwersum Kilzona. Ja się mhm. zastanawiałem, czy ja teraz, czy tak, ok, czy to jest super, bo to tak ładnie wygląda. Tylko pytanie, czy to jest super, jeśli chodzi o samego Kilzona. Znaczy, wiesz co, to jest, przede wszystkim to jest ich jeden z, z nielicznych takich y, y, pierwszoplanowych y, jest, y, shooterów, shooterów ekskluzywów. Bo to jest odważny krok, który oni, inaczej, ja, ja chylę chyle chyle czoła, prawa. bo oni powiedzą po że tą serię zupełnie w innym kierunku teraz prowadzą. I... Tak, bo oni w ogóle, ale oni zaczęli, zauważyłeś, zauważyliście, że oni zaczęli od ekskluzywów, tak? Te później gry, które się pojawiały, to nie, już nie były ekskluzywy, to wręcz były gry... Tak, połowa konferencji to były tylko ekskluzywy, a potem były tylko multiplatformy. Tak, tak. Od tego, co Jonathan ale było ja się, że, Tak, ja bym nie żebyśmy się za długo roz, tutaj zatrzymywali nad Killzone. No, Tak jak Michał powiedział, że chyba jednak trzeba ten trailer jeszcze raz obejrzeć, ale już Full HD, dla takiego lepszego uderzenia, ale przyznam, że kolejna prezentacja zrobiła na mnie wrażenie. Czyli Drive Club. Gry, które ja byłem przekonany, że to będzie Grand Turismo na Gran A tu się okazuje, te... że Drive Club i nierobiony, prawda, przez Polifonii. czy jakaś tam. Jak no właśnie, Polifony mówimy do widzenia. Ja tak robię studia. Tak, ja, ja, ta, ja tak, ja tak Gości z tej od Motor Storma. O, o Boże, kochany, to, to z tego wniosek jest taki, że albo Polifon się przestało lubić Sony, albo, szykuje, albo z drugiej strony szykuję wie, wielki pokaz na E3. A bardziej skłania Ty się, wiesz, no, bardziej skłania no, skłania po się życiu pierwszej opcji. konsoli GTA 6. <śmiech> No Właśnie, jeżeli, <śmiech> bardziej skłania się pierwszej opcji. Polifony robi Gran Turismo, to Gran Turismo wyjdzie weź za 5 albo 4 lata, odbiorę, więc oni na razie będą nawet. Czyli po prostu chce Storm mieć był na starcie tytuł startowym. Z, dokładnie, Sony chce mieć na starcie jakiś tytuł wyścigowy, tak jak kiedyś tradycyjnie były, był to Gran Turismo, no to teraz szukajmy nowej, nowej marki, hmm. i rozumiem, że Drive Club ma być tą marką. Czy wiesz a Gran Turismo nie było tytułem startowym, przecież na PS2 tak. nie było tytułem startowym, a i na PS2. Znaczy, znaczy, wiesz, bo gran Turismo 3, 3 wyszło... Nie, no, nie, no tam najpierw jakiegoś prologa, coś tam wydali, dopiero potem, ile czasu minęło... Ale wiesz, Michał, Michał wraca pamięcią do PlayStation 2 jakieś 100 lat temu. A, no te, tak, te, tak, ja wracam w, w ogóle, co nie do tyłu lecę, nawet do jedynki tak. sobie. Ale, byłem, ale to, co... Tak, ale to, co moją uwagę przykuło, to jest jednak to, że w wielu aspektach znowu Sony... Skopiowało tam elementy prezentacji od Microsoftu. Bo tak jak był prezentowany Drive Club, to można powiedzieć, że tak była Forza Motorsport prezentowana czwarta część, kiedy mieliśmy wprowadzone te. Ja nie wiem, jak to się nazywało w grze. Showroomy, tak? To, to chyba jakoś tak, że można było te samochody w detalu obejrzeć. Że mhm. mogłeś wejść, praktycznie najdrobniejszy szczegół mogłeś sobie obejrzeć. Każdą śrubkę z każdej strony, i, i wygląda na to, że w tym Drive Club. Też, też taka, taka przyjemność no nie, właśnie też z, z obcowania z maszyną będzie nie tylko podczas jazdy, ale też właściwie podczas wtedy. Te, Oni głównie tak, nacisk położyli na to, że znaczy ja z, z tej prezentacji dwa, dwa elementy zapamiętam. Pierwsze to było to, jak się pan podniecał tym, że specjalnie sztab grafików siedział i robił mapy do y, przeszyć na, siedzie, na, na siedzeniach. Jak on tam, tam to ładnie podkreślił, że wchodząc do samochodu zwróciliśmy uwagę na każdy szczegół i między innymi są specjalne tekstury i mapy robione na to w jaką kierunku nawet te przeszycia są robione to jest Michale wiesz, o, Oczywiście to, jest to są marketingowe tego, marketingowe ściemy. Bo, bo przecież zawsze się to jest się robi. to jest standard, że lakier samochodowy składa się z kilku warstw, nie i trzeba obserwować wszystkie. Bo mnie to kupiło, mnie tylko z, z, z, trochę wkurzyło te, ten miks potem montażowy z tymi, z wszystkimi usługowa, us, usługami sieciowymi. No tak, no to to już Bo będzie właśnie. Z tej samej rozgrywki, jak już wsiadł do tego samochodu, chciałem przynajmniej, żeby z minuty sobie pojeździł. Ja, nie nic. Tak. To sobie, przejechał, może 200 metrów, by nagle rzeczy się nawet nawet nie. Nie. Tutaj tak, wyślę tweeta, tutaj już lajków mam 50, tu przejechałem z 50 metrów. No, no wiesz, że mam to nadzieję... było tak, żeby to jak, wiesz, w społeczeństwie takim z ADHD chciał jak najwięcej pokazać. To jest takie tak? mocne, mocne rozwinięcie jakiejś tam idei autologa niby, nie? Dajemy wam okienko parę minut, w, tych, w tym okienku parę minut macie pokazać to, co w tej grze jest najlepsze. No i pokazali. Do, kolejną grą, którą e, zaprezentowano, najpierw tak enigmatycznie, nic nie, nie powiedziano oprócz tego, że wyszedł smutny pan i powiedział tym, jakie to społeczeństwo jest Prawda, już w, w czarnej tej i wszystko jest źle. Zdołował, zdołował Na szczęście są ludzie, którzy poczytku. nagle po prostu mają moce i są superbohaterami i teraz będą walczyć z tym złym systemem. Czyli mówimy o Watchdog w tym momencie, tak? Infamous? Nie, no, nie. nie, to, nie, jest, nie masz... infamous no, to, to był Infamous, infamous. E, i. E, Second, Sun, tak? Second Sun pod tytuł z innym jakimś bohaterem, prawdopodobnie to jest syn głównego bohatera z poprzednich części. Można tak mywać Ja powiem tak, o nie jest błysym, ma czerwoną czapkę. I jedynka, i dwójka niesławnego. Mi się strasznie podobała i strasznie fajnie mi się w nią grało, to, tak, tak. to ten, ten filmik kompletnie w ogóle nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. No bo on ma zrobić właśnie wrażenie na takich młodych ludziach, którzy tak, wiesz, ekscytuje to, że chodzą w takich kogoś czapkach. ma... Tak, chodzi w czapce w, w takich podestraniach trochę gaciach, no nie i i ciska pirunami z, z, z palców, no bo jest taki cool, wiesz? Tff, muzyka metalowa, tff, tam jakiś tam cool, coś jeszcze więcej. Mam nadzieję, że no. nie pójdą w kierunku do Wilma i Kraja nowego. Czy nie, no ja, ja nie, wierzę, nie wątpię, że to może być fajna gra. Tak jak poprzednie dwie części były fajne, ale to, ten, ten filmik kompletnie, ale to kompletnie nie zrobił żadnego wrażenia. Nie, też nie. Ciężko ja tak, czy to nie będzie Tak, tylko ja się zastanawiam, czy to będzie coś w rodzaju, może nie MMO, ale to w jakim stopniu ta gra będzie na przykład stawiona na kooperację bo tam się mówi o tych, tam nie ma jednego takiego centralnego, głównego bohatera, takiego kola, który, który ma tą moc i wiesz, i walczy tam wewnętrznie, czy jest dobry, czy jest zły i, i, i dodatkowo jeszcze tam musi ratować prawda to miasto, tylko mówisz o ludzie, tak? którzy mają te nadludzkie zdolności, którzy, którzy walczą, wiesz, to tacy właśnie Freedom Fighterzy, yy, no, mi się wydaje, że to będzie, przynajmniej z dużym kołopem z dużym gra, może nie MMO, ale kto wie, czy coś, coś pomiędzy. Ja na razie zobaczyłem y, sympatyczny trailer, może nie jakiś wybitny i tyle. A jako gra mnie zupełnie na razie nie, nie interesuje, dopóki mm -hmm. nie zobaczę gameplayu albo jakichś założeń projektowych, co oni tam wymyślili to. Mm -hmm. Not co, interesting. To, to szybciutko przeskoczymy dwie takie też moim zdaniem y, najmniej interesujące prezentacje, chociaż pokazujące, y, że... Że, PlayStation, że Sony nie boi się prawda, iść w każdym możliwym kierunku. Właściwie to jest to, to, o czym ja chciałem powiedzieć, że jeżeli Sony na prezentacji, na konferencji, na których pokazują nową konsolę i chcą zrobić na wszystkich maga wrażenie, zapraszają ludzi z, nazwijmy to, ramienia Indie, no bo mm -hmm. Jonathan Blow zrobił Braid'a i teraz robi tą grę Witness od nie wiadomo jakiego czasu. Sześć jest lat temu, mówiłem, tak. no, Jest super wyznacznikiem bycia e, Indie. Independent. No, też Ale jaki jest bardzo, właśnie taki... Bardzo w, mocno jaki otworzyć ten pokazał. Tak? że jest niezależny i będzie na PlayStation. To, jest moje A życie, dla mnie to się chajcie... jedno wyklucza, to drugie. Dla mnie to była bardzo miła niespodzianka i to jeden z, m, z ważniejszych punktów tej prezentacji to było dla mnie. Ale czy to... sama to... gra w ogóle na mnie wrażenia nie zrobiła. Że... Gra, gra to tam, wiesz, ale gra. Mi, mi chodzi tylko i wyłącznie o to, czy to, to że zaprosili go na prezentację, o to mi chodzi. ma pokazywać, wiesz, jakieś strategie strony co, co do tej, nazwijmy to, sfery Indii. To ja to Słuchajcie, domyślam teraz. się, że oprócz komunikatu dla graczy ta prezentacja w dużym stopniu była skierowana do deweloperów. I jako jak ja bym był deweloperem, to dla mnie to jest jasny sygnał, na to nie bójcie się, będziemy mieli dla was kupę fajnych opcji, jeśli no, chodzi o bycie no deweloperem. to i samo to, że to, to podkreślano na początku, kiedy prezentowano specyfikacje. Łatwość właśnie, no, robienia, tak? Tak, że jeśli oni nie tylko będą mieli... No, Przyjazny system tak, do, dla deweloperów, ale dodatkowo stworzą platformę, na którą będzie łatwo można wydawać gry. I nie tylko, że będzie ta łatwość, ale też jakby ten haracz, tak, ta marża, którą będzie brała w nie będzie taka duża, że, że deweloperowi będzie się opłacało po prostu zrobić grę i ją wystawić. Także No muszą, do no muszą, muszą ze Steamas ściągnąć tych, tych deweloperów trochę, nie? W swoją stronę bo to, to jest teraz, taki sygnał. Teraz już rozmaszmy się i wyobraźmy sobie, że to jeszcze jakoś połączą z Witą i że Wita zostanie mocne wsparcie właśnie gier indie. No właśnie, w ogóle Wita to jest ciekawy, że, że ktoś, ktoś słuchał fantasmagieri, bo ja mówiłem o tym, żeby te wszystkie fajne gry, te niezależne gry, tak, tak żeby je po prostu przerzucić na Vita, bo jaki to jest problem? I, i co? Mam, będziemy mieć Hotline, I już mamy hotline Miami, e, e, tam jeszcze parę dni tytułów jest zapowiedziany, zapowiedzianych, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, z, z takiego obrotu z, z sprawy. No i to jest jedna z, jedna z najważniejszych informacji w ogóle związanych z, z, w ogóle z, z tą konferencją dla mnie, że jest duża nadzieja na to, że pojawi się masa fajnych tytułów Indie. Panowie, kolejny wielki gość wszedł na scenę, David, David Cage. Gage. Powiedział, co powiedział i zaprezentował Twarz. Dziadka. Ja założyłem się, że ten dziadek nie otworzył ust, bo się okazało, że nie ma żadnych zębów wyrenderowanych, no i nie otworzył ust. Mi się tylko nie podobały włosy tego dziadka, bo one tak trochę wyglądały dziwnie. Nie wiem, czy to eee... się podoba, że tego, twarz. Ja, jako osoba, która tam już trochę mniej więcej wie, na czym to wszystko polega, jak się to robi, to ja widzę, że no, odwalili kawał zajebistej roboty. I, hmm. I odwzorowanie starszej postaci, starszej osoby w tym przypadku takiego dziadka, no to chylę czoła, no goście zrobili super sprawę. Tylko teraz, wiesz, teraz tylko niech teraz to przełoży fajnie na gameplay. Ale teraz pojawia się pytanie, skoro zrobienie, tak jak sam mówisz, zrobienie takiego dziadka to jest kupa roboty, to jeżeli w grze masz, nie wiem, jakieś przygodówce, załóżmy spotkasz 30 czy 50 postaci i zrobienie każdej z tych postaci to jest tak gigantycznie, ekstremalnie ogromna ilość roboty, to w takim wypadku jak rosną koszty produkowania gry? Znaczy, jak wiesz, to że no, przyłoży no, dla inaczej. nas na i... cenę na pudełku? Domyślam się, że to już, to są wszystko oczywiście moje domysły, ale na, na, na logikę. Mamy skanery, mamy motion tracking i tak dalej. Domyślam się, że to jest kwestia już w tym momencie skanowania twarzy, postaci i nic więcej. To nawet wiesz co, ale to wiecie, to jest jeszcze inna sprawa. Nam się wydaje, że, że wszystko tak powstaje w takiej jakości, jaką my mamy końcową w grach, a oni te tekstury, czy te wszystkie to mają naprawdę wysokiej jakości, tak? Oni dopiero później skalują, optymalizują, zmniejszają Żeby to mogło i tak dalej, że jakby, że po prostu z, z nowym, szybszym sprzętem oni nie będą musieli specjalnie, specjalnie... wiele rzeczy zmieniać. I tak koszty produkcji gier są ogromne, tak? Więc mi się wydaje, że przy dzisiejszych technologiach, które mają, to akurat to, że, że będzie jakaś lepsza tekstura, czy będzie gdzieś więcej szczegółów, to mi się wydaje, że to będzie miało mniejsze znaczenie. Czyli rozwój narzędzi, tak jakby idzie równolegle. Emocje z rozwojem... mają znaczenie, panowie. Tak, emocje, tak, emocje, tak. Które, które tak bardzo podkreślał David Cage, chce przekazać za pomocą mi, mimiki twarzy. I mhm. ja tylko czekam, aż to będzie zaimplementowane w jakiś nowy tytuł, bo rozumiem, że tak to mam odebrać. Pan David Cage pracuje nad jakimś zajebistym tytułem. Dobrze. No to co? Kolejna Przechodzimy prezentacja. Przechodzimy na, na, chyba na najgorszą część prezentacji. Chyba. Media Molecule. Media Molecule, tak? Capcom i Square Enix, to Dobrze, buchyna. to ja tylko Media Molecule powiem, że y, oczywiście ja nie wiem, zapowiedzieli oni coś, co wyglądało jak kolejna Little Big Planet część. No, czyż co oni A, zapowiedzieli? Co oni, pokazali, oni pokazali, że robią edytor w 3D. Tak zibrasza pokazali 3D. Na, na PlayStation 4. Nie wiem, czy wiecie. No, Mówa, nie? no widziałem to takie modelowanie modelowanie dokładnie, 3D, modelowanie co takie wydaje organiczne. mi się, że był tak, że to świetnie wyglądało, ale mi się wydaje, że to jest dużo bardziej skomplikowane niż oni tak próbowali tam nam udowodnić bo robili naprawdę skomplikowane czego to rzeczy do co oni tam zaprezentowali, co to jest w ogóle? znaczy słuchajcie Little Planet 2 ten edytor był bardzo skomplikowany i to co się, nie wiem czy mieliście się się bawić tymi etapami tworzonymi przez ludzi to tam niektóre rzeczy kompletnie ale to kompletnie odchodziły w ogóle od idei platformówki tam był, nie wiem, był FPEP zrobiony, strzelaninka jakaś, były zrobione gry wyścigowe nawet bijatyka w stylu Mortal Kombat, gdzie się dowodziło takimi wielkimi robotami. Więc czysto teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli przy Little Big Planet 3 pojawiłby się jeszcze bardziej rozbudowany edytor, który dał możliwości modelowania w 3D, to na pewno znalazłoby się to 5 czy 7 osób, które miałoby z tego skorzystać. On Tylko może nie nawet taki jeśli, produkt. Nawet to jest, jeśli ten ma szansę na komercyjne. skopany, to na pewno znaleźliby się ludzie, którzy by opanowali go do perfekcji i, i coś fajnego zrobili. To, co mi się podobało, to było zakończenie, czyli takby teatr lalek. Za pomocą muwa. Tylko wiesz co, ten teatr teatralek wyglądał tak, że on właściwie trzymał tego muwa i ruszał nim lewo-prawo, a ta jego figurka wyczyniała jakieś niestworzone rzeczy. Więc tak. To była jakaś parodia. Na pewno dla młodszej widowni dla dzieciaków ten tytuł może być, albo to, co przynajmniej wymyślą, może być ciekawe, bo, bo, bo dzieci lubią takie rzeczy robić sobie przed telewizorem. Okej, okay, okej, okay, panowie. Kapko możemy pominąć. Kapko po no, prostu Kapko zaprezentował coś, co wygląda jak... Tak, tak, wygląda to jak Dark Souls znaczy, 3. Znaczy, inaczej, się deep wygląda down. Yy, i wygląda obiecująco. Nie no, wygląda świetnie, wygląda świetnie, tylko po prostu wygląda jak kolejna część Dark Souls. Ewentualnie hmm. Dragon's Dogma, no już za, za bardzo Dragon's że Dogma, tak, nie, tak, ich, tak. Ich, ich ten... Square Enix to w ogóle, należy no, pominąłem milczeniem, pokazali trailer, który znamy już <laughs> z plus 3 tak. powiedzieli, no to zobaczymy. Kolejne jakieś czy? Final Fantasy, prawda? Czy, czy, Ale czy, przynajmniej, to, zabawnie, teraz, przynajmniej zabawnie na scenie Trzeba był... zamieć. Mhm. Ubisoft za, zaprezentowało Watch A, Dogs, czyli wiemy, że to będzie multi, super wieloplatformowa gra, bo będzie i na PlayStation 3 i na PlayStation 4, prawdopodobnie będzie na Xboxa. Ja mam, ja mam zobacz do ja mam cały czas ten problem, że o to, ile na filmikach i na prezentacjach to wygląda naprawdę zajebiście i strasznie bym chciał w to zagrać, to nie do końca potrafię... Yy... Nie do końca jestem w stanie uwierzyć w to, że grając, w to w momencie, w którym ty sterujesz ludzikiem i generalnie czasem możesz się zacząć, to robisz to tak wszystko super płynnie, bo te wszystkie prezentacje watchdoksów pokazują po prostu idealny gęb. Jegoś biegnie, skoczy, tu otworzy sobie mostek, tam mhm. zatrzyma pociąg, tam wysadzi radiowóz, a w momencie, w którym grasz, niekoniecznie możesz na to od razu wpaść. Chyba, no że to jest ale tak myślisz... kontekstowo zrobiony, że w ogóle się nad tym nie zastanawiasz. Tak jak, nie wiem, w Assassin's Creed Nie musisz sterować rękami wchodzenia na wieżę, tylko się ten guzik i jesteś na samym szczycie. To jeżeli to też będzie tak uproszczone, to może spoko, może to się da ogarnąć. Ja, ja bym ja się, ja by... się tego nie obawiał. Ja bym się zupełnie mnie nie obawiał. boję się... wam, że Watch Dogs totalnie, totalnie nie ruszył. Nic, Wręcz przeciwnie, jestem z... A mnie znie... Poruszył. Znie... zniechęcony trochę do tego tytułu w tym A momencie. mnie poruszył po... nie, to tym, to że w Łodzie, jeden z tak? przestępców że jest z przestępców nosi polskie nazwisko. Tak. Kolejna, kolejna gra Diablo 3 od Blizzarda. I muszę przyznać tak, że, że najfajniejsza prezentacja, jeśli chodzi o gościa. to no no, po prostu charyzma. Ale charyzma taka, jak on tam zrobił po prostu, wiesz, do gościa, ym, że, że wie o co chodzi, bo, tam, że lubi klasykę, nie? Tam Lost Vikings, że kojarzy, nie? Że zajebisty, nie? I to mi się tak Zabłys podobało, Zabłysnął. Że... Od razu mi kupił. A, to, a, a później już było tak, że wiesz, stara śpiewka Diablo 3, bla, bla, bla, bla. Co, ja, będzie... jedno zdanko, bo przez chwilę zastanawiałem się, czy tak nie będzie, że goście nie pomyli i zamiast powiedzieć, że Diablo 3 wyjdzie na PS4 i na PS3, powiem, że wyjdzie na PS4 i nowego Xboxa. Tak to powiedział bo... nie, nie, nie, myślałem, nie, że nie, tak aha. powiem, bo to tak prawie, żebyś miał, bo zazwyczaj, wiesz, jak no kremują takie gry, to, to w ten sposób, a nie, że no na, na ps i 3 To jest profesjonalizm, oni by sobie nie pozwolili na takie przejęzyczenie. Od razu akcję w dół, poszły Blizzarda, Ale y, to jest po prostu taka już y, wiadomość dla mnie zupełnie istotna. Dla mnie Diablo 3 jest, jest grą petytową sprzed pół roku, gdzie się nagra, ja setki Czy godzin. Jedna i... jedyna rzecz, która może być fajna. na no, no, no konsoli nie będę z, w z mojej perspektywy, bo to mi się czasem zdarza, to łupanie w kilka osób przy jednej konsoli. No to jest właśnie ta jedyna rzecz, o której on wspomniał. To może być fajnie. Która po prostu się okazało, że taki totalny old school wraca, tak? Czyli na jednym ekranie możemy mieć do czterech postaci. I nie split screen, nie, tylko po prostu jeden duży ekran. Być może tylko Blizzard może zmusić e, graczy do tego, żeby wrócili i znowu, powiedzmy, spotykali się twarzą w twarzą, a nie tylko przez ten Gajka i, i tak dalej, internet. No i ostatnia gra. Też od Activision właściwie, a tak naprawdę to od Bungie. Destiny. O Destiny... Y, parę tygodni wcześniej dowiedzieliśmy się z pierwszych takich właśnie pokazów Bungie, po prostu zaprosiło tam jakieś tam całe, całe sztaby dziennikarzy i zaczęli opisywać że tym, czym ta gra jest I Przez chwilę wam się nie się... wydawało, że to była, jakby to była prezentacja Microsoftu? Wielki hype, wielkie logo Bungie, ktoś tu się pomylił chyba z Czy Na pewno jeśli chodzi o Microsoft obozami. to był wielki, wielki policzek no, no, tak, Wielki Microsoftu. to mało powiedziane chyba Hmm. Oczywiście Destiny nie będzie żadnym yy, ekskluzywem I, i, i kto wie, czy to nie będzie gra tam, chociaż nie, nie wydaje mi się, że tak, ona Tak, tylko do była, Mianie, oni w, to na po raz pierwszy zaprezentowali te, na, taki, na takim forum na prezentacji Sony. Teraz pytanie, czy Microsoft zechce w ogóle ich przywitać na swojej prezentacji, bo może nie, albo tylko wspomną, że się pojawi. Ale Bungie to jest... Ma, ma taką markę, że jeśli oni wypuszczą tą grę, to Dobrze, Microsoft zrobi wszystko, żeby... Prosić, żeby, się, żeby się pojawili na prezentacji. Tak, I tak. żeby dodali jakieś inne ekskluzywne dodatki, jak to zostało powiedziane. No właśnie, ja nie to prawdopodobnie się chciałem. rozbije o, o ekskluzyw... Bo już się mówi o tym, że będzie ekskluzywne, yy, ekskluzywne treści, zawartości dla, dla, dla PlayStation. Więc, yy, bo no, na pewno to jest jakby część tej umowy, jaką ma Sony z, z, z Bungie, z, czy z Activision. Ale, ale, ale kto wie, czy tam jakieś dodatkowe rzeczy z Xboxem się nie, nie. No na tam pewno pojawia. Microsoft będzie musiał pomyśleć na swojej prezentacji o pokazaniu ekskluzywów, no i bo. Nie, nie wiem, czy kojarzycie. Jest nie ma. takie fajkowe konto Kazahirai na Twitterze. Mhm. I on tam generalnie bardzo zabawne rzeczy zawsze w stronę Sony z psyczyczkiem w nas wrzuca. I właśnie co do Destiny rzucił komentarz, że ekskluzywnym dodatkiem do Destiny będzie ekskluzywna koszulka dla awatara w PlayStation Home. <laughs> nice. Nice. No cóż, panowie. To I to chyba było wszystko, tak? Chyba na tym zakończono. Są tą prezentacje. Yy... No, jeszcze data premiery się pojawiła. Data premiera, znaczy ona nie, to nie jest data, to jest właściwie no tak, to jest tylko... Przybliżona tak, sugestia. Święta, święta 2013, ale my już wiemy, że to jest data dla Stanów Zjednoczonych. Początek 2014, rozumiem, tak? A Czyli dla nas to jest gdzieś marzec 2014 tak, uh -huh. i, i, i to też musimy się cieszyć, jeśli się okaże, że, że to ta data na pewno będzie. Więc ja powiem tak. Ciekawe, ciekawe informacje. Troszeczkę odetchnęliśmy z ulgą, bo parę rzeczy, które, których się baliśmy, okazało się, że, okazało się, że, że Sony nie, nie posunie się tak daleko. Jeśli chodzi o na przykład nie wiem, ograniczenie swobody rozgrywki, czy korzystaniu z, z, z, z używanych gier. A chyba najważniejsza informacja to jest taka, że oficjalnie machina, wielka kula śniegowa, next genów ruszyła i ja się cieszę, że Sony pierwsze podjęło się udzielania już oficjalnych konkretnych danych i informacji odnośnie tego, co oni szykują, bo to jest Słyska. dla mnie w tym momencie teraz będzie lawinowo wszystko. To na Coś... najbliższe kilka miesięcy będzie bardzo interesującym okresem w, w, w, wśród gier wideo. Nie, nie, nie zapominajmy o, to, bo, o tym, bo nie wiem, czy mieliście przez chwilę takie wrażenie, że jakby, jakbyśmy oglądali E3 już jest czerwiec. Ja przez chwilę oglądania tej prezentacji tak miałem. Dzień, dzień D3, I, tak? I, I sobie tę czerwoną lampkę gdzieś tam w głowie cały czas zapalałem hamulec, hamulec. Panowie, nie, nie, nie wykładajcie wszystkich kart na stół, bo to jest bez sensu. Ja się cieszę, że ta prezentacja przyjęła właśnie taki kierunek. Zrobili duży, duży teaser, pokazali, że mają w zanadrzu kupę fajnych rozwiązań i naprawdę mocną platformę. Ja teraz z niecierpliwością czekam już nawet nie na plotki, bo te plotki, już tych plotek szczerze mówiąc mi się nie chce czytać. Czekam mhm. na 3, no i czekamy na odzew, na odzew konkurencji. Poczekamy do 3 tam się naprawdę wszystko wyjaśni i wtedy będziemy mogli powiedzieć, co, co, co warto na przykład najpierw zainwestować, czy w Xboxa czy PlayStation. I... Nie zapominajmy to... o tym, że jednak PlayStation ma tego PS Plusa, który w tym momencie... Porównanie do Xboxa, to go prześciga parę długości. Mm -hmm. No dobrze. To co? To tym optymistycznym akcentem... Jest będziemy... dobrze. Jest dobrze jest i dobrze. jest bardzo dobrze. Czyli ciekawe czasy. Tak. Ciekawe czasy. Dziękuję Piotrkowi, dziękuję Michałowi. Również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Żegnam się, jeden Kawałka Dachman fantasmagiera.net Pamiętajcie, żeby lubić, polecać znajomym. Do usłyszenia za tydzień.